To Hate me trzy, witam was białas Pewniejszy tego nie spodziewałaś Pewniejszy tego nie spodziewałeś Bez specjalista od niespodzianek Te kawałki są gorące, prawda? Jakie mają być to studio? Sauna, ile by małza, o weekend na jestem w Szwecji koszę Jesteś w Polsce i kosisz hajs Wszyscy chcą tylko kosić hajs Po co ci on, żeby się ubrać? Ja go przeznaczę na rozwój studia Zaraz się tym, Bujają słowa Zdzią ci nie warto w to inwestować Proste, że warto, więcej. Ta rozmowa może się tutaj zakończyć Skoda pierdolę bify jak Viewy polską A jak masz problem, dawaj na wolną Pierdolnięcie, dotrze wszędzie Toż jak View z Timber Timberlakeem Mówią, że ci to Stalina W inklu są więcej zła od Stalina Synku, ty sprawdź jak nabijam na singlu, A dopiero otwórz ty swój Wiem, że obserwujesz mój rozwój Blizną nigdy nie dawaj propsów oni nie dorastają mi do stóp. A jeszcze jedno, koleczków pozdrów so, na ulicach Hate mi Sape Jest numer jeden Kolejny raz Na ulicach Head Mimic Sape zdobywa fame I nadszedł czas Żeby białas Pokazał wam co to RA -R. Najlepiej dogaduje się nie Najlepiej dogaduje się nie Najlepiej dogaduje się nie Najlepiej Ho! Najlepiej dogaduje się z samym złem To dokładnie tak samo jak cenę Dziwne, że to nie jest dla mnie problemem Parę lat wstecz zjadłoby mnie sumienie Świata misją jest jego zniszczenie Misja zakończona powodem Mówią, że moim ghostwriterem Jest szatan, ale to nieprawda Tipie, jeśli wpadłby mi do studia Musiałby wracać z obitym ryjem. Jego kumple nie robią bitów A mówiliby mu pobity przyjec. nie ma bitów pod, który nie na winę dasz mnie na bro, przecież nie na winie Jeszcze żaden Zioł, lepiej nie nawinie, ode mnie flow Uczył się Eminem Ej, nie bój się o mnie mała Prędzej zaginie mój zeszyt niż ja niu, niu pójdźmy na biwę, lubię tylko chipki Nie jest b, b l s Siemano, nie zamulaj Bo już dawno porano. Za zdrowie tych co nie mogą koleżko kopiliśmy tyle, że nawet się nie przeziębią tu. sejtuj Sejtuj, sejtuj, sejtuj